To są informacje Polskiego Radia 24. Dziś formalności, jutro realne zmiany. Tankowanie od wtorku będzie tańsze. Lubelscy śledczy zajmą się udziałem szefa BBN w tajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. Zajrzymy też na Kasprowy Wierch. Z początkiem wiosny w Tatrach znakomite warunki dojazdy na nartach. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Od jutra tańsze tankowanie. Minister Energii podał pierwszą maksymalną cenę detaliczną paliw. Obwieszczenie o obniżkach ukazało się już w monitorze polskim. Nowe przepisy to element pakietu ceny paliwa niżej. Rządową ustawę w ekspresowym tempie przyjęły Sejm i Senat. W piątek pod które mają właśnie drożeć ze względu na to, że podrożały paliwa, więc to jest pytanie zawsze o to, na ile rząd będzie w stanie zapanować, też tak narracyjnie, to znaczy tak, obniżyliśmy ceny, tak, opanowaliśmy kryzys, a na ile no, opozycji uda się przechwycić tę narrację i pokazywać, że ta interwencja powinna być głębsza, powinna dotykać kolejnych sektorów. sądzie pan, że słusznie opozycja idzie w tym kierunku, to znaczy, no tu konkretnie też Przemysław Czarnek, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, to zapowiedział, też jest ten wniosek o, ma być wniosek o zwołanie tego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, a propos tego VATu zero procent na żywność. Ja się zastanawiam, czy to jest szansa dla opozycji, żeby przejąć narrację i konstytucyjnego. Jest sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski. Tam wskazanie prawie 40% respondentów, że powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie. 20, no prawie 26% powinien wstrzymać się z decyzją do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych przez TK. 14,2% powinien kategorycznie odmówić odebrania ślubowania i 20,2% nie ma w tej sprawie zdania. Co zrobi prezydent według pana? Prezydent zwleka z tym zaprzysiężeniem, więc... Ciężko mi naprawdę tutaj spekulować. No nie, wydaje mi się, że będzie dążył raczej do konfrontacji w ostatnich tygodniach jak, jak, jakkolwiek. Znaczy może inaczej, kiedykolwiek sądziłem, że prezydent w jakichś sprawach będzie chciał jednak mieć bardziej taką, dążyć do porozumienia, to, to zawsze się myliłem. Więc obsta, jeśli miałbym obstawiać, to chyba brak tego zaprzysiężenia. Natomiast no, to będzie pogłębiać chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chaos, który też no, chyba odbija się w opiniach opinii publicznej, bo w tym sondażu najciekawsze wydaje mi się to, 20 aż procent y, osób, które nie wiedzą, co ma się w tej sytuacji stać. Aczkolwiek ja im się nie dziwię, bo śledzenie już tego, y, jaka jest w tej chwili sytuacja w Trybunale Konstytucy Konstytucyjnym, prawie 10 lat po tym, jak o, on zaczął być no niszczony przez, na, na początku rządów Zjednoczonej Prawicy, a jeszcze wcześniej pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej poprzez najpierw zbyt wielu sędziów zgłoszonych do tego Trybunału, potem część tych sędziów legalnie wybranych nie została zaprzysiężona. No, bardzo trudno się połapać już w tych kolejnych krokach. W tej chwili przecież mam do czynienia z sytuacją, w której Prawo i Sprawiedliwość Zgłosiło do Trybunału wniosek o to, żeby nie powoływać do Trybunału sędziów, że niezgodny z konstytucją jest tryb powoływania sędziów, po to, żeby zablokować wybór sędziów przez obecną większość, ale na podstawie tych przepisów zostali wybrani dotychczasowi sędziowie, którzy mają w tej sprawie rozstrzygać, więc to zapętlenie no właściwie jest już pełne. I... Już chyba nikt nie wie, o co do końca chodzi. No więc no więc właśnie, więc taka wizja odzyskania trybunału jako faktycznie no arbitra Powiedział, że wybory na Węgrzech to nie tylko kwestia wewnętrznej polityki tego kraju. Polityk liczy, że wygrana Partii Urbana pociągnie za, sobą, pociągnie za sobą zwycięstwo pis w Polsce, skrajnej prawicy we Francji i utrzymanie się Giorgi Meloni we Włoszech, a zatem stworzenia bloku prawicowych rządów w wielu krajach Unii Europejskiej. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego wygrana opozycyjnej partii Tisza będzie zagrożeniem dla węgierskiej praworządności i spowoduje pogłębienie centralizacji wspólnej Europy pod dyktando brukselskich urzędników i Europejskiej Partii Ludowej. Przydługi wstęp a propos tego tematu, a krótko zapytam, czy to się politycznie pisowi opłaci. Ale czy się opłaci tak to mocne wsparcie, wsparcie dla tak. Wiktora Orbana? Yy, znowu, patrząc na, na, na, na, na sondaże, yy, niewielka chyba większość jest przeciwna polityce yy, Wiktora Orbana. No tu chyba jednak kluczowe na, na początku będzie zdanie Węgrów i to, czy Wiktor Orban utrzyma się przy władzy, yy, czy nie. Faktycznie... To jest interesująca bardzo postać dla, dla również polskiej prawicy, no bo z jednej strony, zwłaszcza od czasów pełnoskalowej rosyjskiej agresji, te stosunki jednak się osłabiły. Był nawet przecież taki przypadek, że Karol Nawrocki odwołał swoją wizytę jeszcze w zeszłym roku na Węgrzech, ale też jeszcze zarządów rządów Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy z tym do czynienia. Że no grupa taki... Wyszehradzka też słabo dość funkcjonuje, o ile w ogóle. No właśnie, więc Wiktor Orban z najbliższego, można powiedzieć, sojusznika przestał nim być, a z drugiej strony on zajmuje jednak jakąś taką niezwykle istotną przestrzeń w. No całej tej koncepcji właśnie bloku prawicowego, też dlatego, że od dawna już bardzo rządzi, można powiedzieć był pierwszym z takich polityków no, nazywanych czasem prawicowym populizmem, jeszcze przed Donaldem Trumpem. Jest też w bliskich kontaktach z samym Donaldem Trumpem i, i faktycznie jest pewną kotwicą dla blokad różnych działań Unii Europejskiej, czy mainstreamu Unii Europejskiej, więc na pewno zajmuje taką ważną postać jest to można powiedzieć wsparcie wykraczające poza konkretną partię, jeśli chodzi o Polskę, a raczej dotyczące tego szerszego bloku. No Ale trudno też chyba tutaj połączyć, mam wrażenie, w Prawie i Sprawiedliwości z jednej strony taką chęć wspierania Wiktora Orbana czy pewną relację polityczną z tym jak Węgry czy Wiktor Orban, przede wszystkim jego rząd, jego partia podchodzą do kwestii dotyczącej Rosji i Władimira Putina. Prezes Kaczyński w tym wywiadzie, o którym wspominaliśmy, mówi, że Węgry zmuszone są do utrzymywania relacji z Rosją ze względu na sytuację energetyczną, choć Polska podąża w kierunku przeciwnym. Zastanawiam się, do kogo to ma trafić, do kogo trafia ten argument i czy to rzeczywiście jest jakiś argument, który może w pewien sposób wyjaśniać to podejście Prawa i Sprawiedliwości? No, trzeba chyba znaleźć jakieś argumenty, prawda, żeby jakkolwiek, skoro się staje po stronie Wiktora Orbana, to jakoś tłumaczyć jego y, zażyłość y, z Władimirem Putinem. Mm, to jest ten moment, w którym.